Produkt, podcast, nazwa Święty Spokój, adres podcastświętyspokój.blogspot.com, e-mail podcast gmail.com Cześć, witajcie w szesnastym odcinku Świętego Spokoju. No i tradycyjnie zaczniemy od muzyczki. Dzisiaj przed, e, chciałem Wam puścić e, fajny, moim zdaniem instrumentalny jazzowy taki kawałek e, zespołu, albo no, wykonawca się nazywa Bastek przez dwa sy. E, tytuł Rain in the Insects World z albumu Natural Experience. Zapraszam do posłuchania i do wysłuchania dalej całej audycji również. Thank you. się podobało. Mam nadzieję, że się podobało, bo trochę mam taką ambicję, żeby Wam czasami puścić no, coś niepopularnego, coś innego niż na co dzień można usłyszeć w radiu, telewizji, szczególnie w telewizji może. No ale może mniejsza o moje ambicje. Zaczynamy od, jak zwykle, od korespondencji. Krzyszman, jak zwykle, podpisał się pod kolejnym 15 odcinkiem i napisał tak. To, że KNP nie zostało zarejestrowane, to już jest hamstwo. Czuć agentami z uśmieszkiem. Wybory się potoczyły, jak się potoczyły. Oświecony, w cudzysłowie, lud wybrał sobie władzę. Fajny odcinek, jak zawsze zresztą. Dziękuję. No trudno tutaj nie będę komentował, ponieważ właściwie no cał.. Y, o tym była część odcinka poprzedniego, więc wszystko tam powiedziałem. Y, następny następny podpis jest, nie wiem czyj. Użytkownik podcast log, ale to chyba tak po prostu się y, podpisuje wtedy, kiedy, kiedy nie wiadomo kto to. Czyli kiboli trzeba kochać z całym inwentarzem, czyli hamstwem, huligaństwem i rozbojami? Szkoda. Ja jednak podziękuję i pójdę kibicować siatkarzom lub judokom. Ordynacja wyborcza jest do dół. W ruchu Palikota jeden kandydat uzyskał 6000 głosów i się nie dostał. W PO dostał, wystarczyło 600 głosów i posadka na 4 lata zapewniona. No tak, tak. Tak właśnie jest z ordynacją wyborczą. Co do, yy, co do, kibicowania, może, może, inaczej. Co do sportów, to jak najbardziej idź kibicować siatkarzom lub judokom. Mnie po prostu te sporty nie pasjonują. Niestety, yy, niestety lubię piłkę nożną. Niestety, niestety, no, może niestety, no, po prostu lubię piłkę nożną, która wiąże się, yy, przepraszam bardzo, moje psy właśnie się odezwały. M momencik. Dobrze, psy coś usłyszały na zewnątrz i musiały, yy, musiały zdać o sobie znać. O czym? Aha, że piłkę nożną, która wiąże się z tym, że niestety yy, kibice są różni. Ale yy, nie chciałem powiedzieć yy, przez moje chwalenie poniekąd yy, atmosfery na meczach, że wszystko pochwalam. Najchętniej zrobiłbym taki ekstrakt, i wziął od tych kibiców piłki nożnej, no, jakby nie było od siebie, bo bo mimo wszystko się identyfikuje z kibicami, nie kibolami. Wziąłbym część, nawet powiem, że może i tego, to, to, to co podejrzewam, że nazywasz hamstwem, też bym może zabrał, może na pewno już bez huligaństwa i rozbojów, bo powiem tak, no atmosfera na meczu piłkarskim jest według mnie niepowtarzalna. Naprawdę niepowtarzalna. Nigdzie chyba w żadnym innym, w żadnym innym sporcie, nawet w tej siatkówce, w której widziałem, że jest głośno na, na meczach, chyba nie jest tak jak na na meczu piłki nożnej. Oczywiście nie na wszystkich meczach i to będzie w, w, też w dalszym ciągu podcastu o tym. Czyli kiboli nie trzeba kochać, ale trzeba kochać kibiców takich... Y, żeby, żeby, chciałbym, żeby dobrze to zrozumieć. Fanatycznych. Fanatycznych y, w sensie... Y, no, nie nieprzekraczającej pewnej granicy przyzwoitości. Czyli wyrwanie, nie wiem, rzucenie śmietnikiem w policjanta, już jest przekroczeniem tej, tej granicy dla mnie, na przykład. No dobrze. Aha, no i jeszcze a propos tego, na przykład, to co, żeby tak zobrazować, mniej więcej o czym mówię. To tak jak pewnie już chyba mówiłem, że chodzę z córkami na mecze, na mecze Legii Warszawa, chodzę z nimi na żyletę, czyli na tą trybunę dla fanatycznych kibiców, dla ultrasów i kibicujemy tam razem przez 90 minut, jedyne momenty przestoju dla nas, dla, nas, dla, na, dla naszej trójki to są wtedy, kiedy są wulgaryzmy, no tego nie śpiewamy, hmm. I to jest właśnie chyba taka, taki, taki, taka granica, którą uważam za, właśnie no, że tak mi skromnie powiem, mój sposób kibicowania mi się najbardziej podoba. Fanatyczny doping od pierwszej do 90 minuty, bez przerwy, bez żadnej przerwy, ale jakby za swoją drużyną. Można tam najwyżej zawołać w kalosz, chociaż w dzisiejszych czasach to już byłoby śmieszne, bo na sędziów woła się inaczej. Na drugą drużynę można by było też coś krzyknąć, ale niekoniecznie to, co na stadionach się krzyczy. No, ale... Ale... Yy, no, może tyle. Starczy komentarza do tego wpisu. No i trzeci, ostatni wpis. Ja lubię popatrzeć na kibicowanie. Sprzeciwiam się wandalizmowi i wydawaniu pieniędzy na eskortę i specjalne pociągi dla y, dla nadludzi. Patrz kibiców. Jak jest... Y, jaka jest twoja opinia o filmie Latające Świnie? Czy oddaje prawdziwy świat kibiców? Y, no tak. To właśnie ja też się sprzeciwiam wandalizmowi, y, wydawaniu pieniędzy na eskorty i tak dalej. No niestety takie są realia, że gdyby że, gdyby nie wydawać tych pieniędzy na te eskorty, to myślę, że no, byłoby gorzej. Kibice i tak by do, na ten mecze docierali, ale niepilnowani zrobiliby y, chyba większy, więcej bałaganu, niż y, to warte. Więc, no, ni niestety, praktycznie rzecz biorąc, chyba te eskorty po prostu są potrzebne. Y, przykro to mówić, ale chyba tak jest. Zresztą, nie tylko chyba w piłce nożnej, bo. Wiemy, wszyscy pewnie wiecie, co się działo ostatnio, jak... kto zdobył Mistrzostwo Polski w żużlu. No nie jest to moja dyscyplina, w każdym bądź razie po żużlu też się działy jakieś dantejskie sceny. A nawet na marszu patriotycznym 11 listopada również, również taki niby niezwiązany z kibicowaniem z żadnymi chuliganami. Takie wydarzenie też przyciągnęło chuliganów. Zresztą nie ukrywam spod zielono-czerwono-białej flagi, czy tam jakby na zielono-biało-czerwono. Czerwono-biało-zielone. Czerwono o, Legijne barwy. Też tam były. Przykro to mówić, ale tak było. Natomiast moja opinia o filmie Latający Świnie wydaje mi się... Skoro już tutaj mianowany jestem na eksperta od spraw kibicowania, nominację przyjmuję z, wielką, z wielkim zaszczytem i dziękuję bardzo samozwańczym, no nie samozwańczym, ktoś mi tutaj, no może nadinterpretuje to, też podpisu nie ma, ale tutaj zostałem mianowany, dziękuję, przyjmuję nominację, jestem, będę ekspertem podcasterskim, ekspertem od kibiców i kiboli. Latające świnie był filmem rozrywkowym, zabawnym, miłym do oglądania, ale nie wyobrażam, to jest po prostu nie, nie, do, nie do przyjęcia coś takiego, że to też obrazuje pewien, pewien plus, jakby pewne, pewne wartości jednak, którzy ci kibice wyznają zmiana barw klubowych z powodu pieniędzy nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Nie wyobrażam sobie, żeby kibica i to jeszcze takiego topowego no u nas w naszym klubie też dla naszego klubu tacy są i fanatyczni chuligani którzy po prostu no, no nie wyobrażam, sobie. To, to jest niemożliwe, żeby on, żeby takiemu kibicowi pójść zaproponować pensję po to, żeby y, zaczął wspierać inny klub. Więc to jest y, według mnie niemożliwe. To, było to była nierealna sytuacja. Co do zachowania, no to chyba wszyscy widzą. No pewne rzeczy no, na pewno się zdarzają. No. Barwy są święte. Y, Flagi, te banery transparenty są święte. Na legi wisi zawsze taka biała, stara, chyba zrobiona na prześcieradle, wysprajowana Żyleta, jest zawsze z wami. Kibice legi przygotowują różne niesamowite oprawy, ale ta, ta flaga. Mała, malutka flaga. Ona zajmuje, nie wiem ile może mieć, no, z półtora metra długości na kilkadziesiąt centymetrów szerokości. No nie wiem, no, nie widziałem jej z bliska nigdy tak. Ale tak się wydaje, ona po prostu wisi na, na zawsze na jakiś poręczy na środku trybuny. Ta flaga jest, no, czymś świętym. To jest, ona będzie tam do końca świata to jest po prostu nasz, no, nasz standard. Podejrzewam, że, no, ja wiem, że dla niektórych to jest, to może być dziwne, no bo raz, że 22 facetów biegających za skórą, to już w ten sposób przedstawione to jest jakaś perwersja i Taki fanatyczny, takie fanatyczne przywiązanie do, do barw, do kawałka, ktoś by powiedział, szmaty. Ale jednak, jednak jest w tym coś głębszego. Może troszkę nie do końca dobrze pojmowanego, ale jestem taki lokalny patriotyzm. Kibice to są przeważnie ludzie, ci, nawet ci chuligani. Oni, Noszą y, na przykład jakieś y, gadżety związane z powstaniem warszawskim. Tak jak mówię, nie chciałbym tutaj, y, żeby powstało wrażenie, że ja pochwalam w Czambu całe zachow zachowanie kibiców, ale powiem tak, nie są oni największym, y, największym problemem w tym kraju na pewno a również y, wydaje mi się, że w taki nieokrzesany, w taki bardzo surowy, y, jednocześnie prosty i walący, m, tak po oczach sposób, y, pewne rzeczy dostrzegają, napiętnują, pokazują i mówią y, o tym. No, to tak. To tyle a propos, a, pro, a propos korespondencji, a dzisiaj chciałbym powiedzieć o dwóch, o dwóch rzeczach. Pierwszą rzeczą to jest, chciałbym Wam zareklamować pewien film, który wczoraj obejrzałem, Persepolis. Nie będę opowiadał o filmie, ponieważ raz, że fajnie jest obejrzeć film jak się nie wie o czym on jest, tak mi się wydaje. Największą radochę z oglądania filmu miałem w, jak poszedłem na film kurczę, zapomniałem tytuł z Jimmy Carrejem, jak on był obserwowany tak brał udział w reality show takim, nie wiedząc o tym nawet od dziecka był cały czas przez kamery obserwowany i na cały świat to było nadawane Zapomniałem w tej chwili tytuł, ale mniejsza o to. Największą radochę miałem wtedy, bo ja poszedłem na ten film w ogóle nie czytając o nim zupełnie i nie wiedząc zupełnie nic. I po prostu cała ta historia była dla mnie niespodzianką i do ostatniej chwili byłem po prostu zaskoczony, zaskoczony historią. Ale to była dygresja, wróćmy do tematu. Persepolis. Film, powiem tylko tyle. Film jest animowany, nie 3D żadne, nie jest to film dla dzieci, choć dzieci mogą spokojnie ten film obejrzeć. Może nie jakieś dzieci bardzo młode, ale moje, moje ponad dziesięcioletnie córki obejrzały i były też zadowolone. Film jest bardzo mądry. Powiem tylko tyle, że wydaje mi się, że uczy tolerancji. Można spojrzeć na ludzi, którzy mieszkają w innej kulturze, bo film jest o... Yy, może nie tyle o Iranie, ale Iran jest tam yy, bardzo ważnym tłem historii. Yy, cała ta kultura i historia yy, szczególnie najnowsza Iranu. Yy, więc yy, pokazuje, że tam też mieszkają ludzie. Ludzie, którzy yy, Niekoniecznie chcą nas wszystkich zabić, oczywiście to jest film, to jest jakaś fikcja, jakiś wymysł autora, reżysera, ale film jest świetnie zrealizowany, świetnie zagrany przez te postacie animowane, można powiedzieć. Bardzo, bardzo serdecznie polecam bo to naprawdę, bo naprawdę warto. Jest to uczta, a półtorej godziny. Zdecydowanie nie zmarnowane. No i drugi, to, to już tyle w tym temacie. Dlatego, że tak jak mówię, nie, będę, nie chcę i nie będę opowiadał filmu. Natomiast drugi temat będzie. Znowu wrócimy do piłki nożnej. Znaczy, ja wrócę, a wy. Jeśli zechcecie, to wysłuchacie. Jeśli to Was jeszcze nie nudzi, byłem 11 listopada, czyli w święto niepodległości, we Wrocławiu na meczu. Tak, polska reprezentacja zagrała tam z Włochami i przegrała 0-2. No i mam szereg refleksji na temat tego meczu. Nie, może tak. Zacznijmy od tej takiej najbardziej oczywistej, ale tu krótko, bo to na ten temat już wszystkie gazety, telewizje, radia na całym świecie się wypowiedziały. Powiem krótko. Gdzie jest to, że... No może nie tak krótko powiem, bo tylko może dla wybitnie niezainteresowanych, którzy nie wiedzą o co chodzi, tylko streszczę krótko przez całe dziesięciolecia od zarania świata polska reprezentacja w piłce nożnej grała w koszulkach z orłem, z godłem Polski, natomiast yy, od 11 listopada na koszulce, no jak zwykle jest znaczek sponsora, tym razem jest to ta fajka Nike, no i sponsora, znaczy producenta strojów, tak? Nike, plus tym razem znalazło się tam logo PZPN-u. I to jest po prostu skandal. Tym bardziej, że PZPN jest w tej chwili, no, powiem tak eufemistycznie i oględnie, nie ma najlepszej prasy wśród kibiców. No i to tyle o tym Orle. Druga sprawa. Hmm, nie będę mówił o grze y, ani reprezentacji Polski, ani reprezentacji Włoch, bo można powiedzieć, że meczu nie, nie oglądałem. Y, czy oglądałem, no byłem na stadionie, ale jakoś na, ze stadionu nie jestem w stanie ocenić. Zawsze mi się wydaje, czy chodzę potem na przykład po takim meczu i rozmawiam z kolegami i mamy zupełnie różne opinie. Przeważnie ja mam bardziej y, taką optymistyczną i euforyczną że nie było tak źle, że z, ze stadionu to wyglądało całkiem dobrze, natomiast oni mi mówią, gdzie tam w ogóle mecz był beznadziejny, nudny, a już nasi to grali strasznie, więc o, o poziomie, o, o jakości gry nie, wypowiadam się, nie wypowiem się. Druga sprawa, aha, jeszcze a propos tego, gdzie jest to, to, było, to były takie... Kibice oczywiście to kilkanaście, kilkadziesiąt razy w ciągu meczu zaśpiewali, wyskandowali ten, to, gdzie jest orzeł. Natomiast speaker na stadionie to jest po prostu... Speaker na stadionie w tym momencie podawał wyniki z meczów eliminacji Mistrzostw Europy. No, co było po prostu śmieszne, żenujące, groteskowe. No... Sorry, no no to po prostu jest takie. No, nie wiem. Panowie, panowie którzy to zarządzili, nie wiem, czy to było polecenie PZPM-u. Jeśli było, to oni są y, totalitarni jacyś, nie wiem, jeszcze z, wydaje im się, że, że się da to takie rzeczy zagłuszyć. Nie wiem, nie wiem, co sobie uważam. Jeśli oni tego nie wymyślili, a ktoś był takim, trenerem z misia i sam y, z własnej woli postanowił się przysłużyć, no to to z kolei o nim świadczy nie najlepiej. Y, tak. Natomiast y, głównie na tym meczu, co mnie, co mnie uderzyło, niestety, niestety negatyw, w sposób negatywny, nie, nie pozytywnie, to było... To była jakość kibicowania. Siedziałem w bardzo dobrym miejscu. Siedziałem na środku głównej trybuny, na drugim piętrze. Cały mecz super, mogłem stamtąd oglądać. Natomiast to było tak. W ogóle na stadionach teraz jest, zauważyłem, na meczach reprezentacji jest no, cicho. Nie wiem, kibice y, jakoś nie potrafią się zorganizować. Nie wiem, byłem kiedyś, dawno temu na meczu, tłumaczę sobie to tym, że to być może dlatego, że mecze są o pietruszkę, że ponieważ Polacy od już dawna nie zagrali żadnego meczu o punkty, bo jesteśmy w, y, w, tych, w następnej dużej imprezie, bierzemy udział jak, z, z uwagi na to, że jesteśmy gospodarzami, więc gramy tylko mecze towarzyskie na meczach jest pod tym względem słabo. Jak kiedyś, dawno temu byłem na meczu Polska-Austria, też... Nie też, nie było, wywracałem, tylko w Chorzowie. To był naprawdę ogień. Ogień na trybunach był do końca. I, i też przecież to nie były zorganizowane grupy, bo na... na wiecie, na, klub, na mecze klubowe to się kupuje bilety, jest jedna trybuna dla tych fanatyków i oni tam kupują i są zorganizowani i prowadzą doping. Super. Natomiast na meczach reprezentacji ludzie są rozproszeni i nie ma takiej, nie ma takiej, takiego miejsca, z którego jest doping prowadzony. Ale mimo wszystko udało się zrobić i druga strona odpowiada. Czyli jedna krzyczała to wygra mecz, druga strona odpowiadała Polska. No, no jakoś to było. Natomiast ostatnio, jak jestem na meczach reprezentacji, jest, jest cicho, słabo, nie podoba mi się. Eee, no i... Dobra, no jest cicho, bo jest e, o pietruszkę. Tak sobie tłumaczę. Mam nadzieję, że od przyszłego roku, kiedy Polska będzie grała w przede wszystkim w turnieju, w Mistrzostwach Europy, a potem zaczną się już eliminacje do Mistrzostw Świata, czyli mecze ważne, to się zmieni. To mam nadzieję. Natomiast e, druga sprawa jest taka. Po tym, jak Polska straciła bramkę, nie wiem, tam w 20-30 minucie, już nie pamiętam, zaczęły się takie kwasty... <coughs> Przepraszam. Zaczęły się takie kwasy w stylu jak grasz, ty pedale, gdzie kopnąłeś? No, powiem tak, jestem przyzwyczajony do innego podejścia, do kubicowania. Na, takie rzeczy można sobie przed telewizorem robić lub po meczu. Jak się przychodzi na stadion, to jest się dwunastym zawodnikiem swojej drużyny. Do 90 minuty na ten, ten stadion powinien wrzeć tak, że Włosi powinni tam yy, po prostu. No. Kolana się uginać pod mini. To powinien być doping 90 minut, taki, żeby naprawdę. To, żeby. Żeby. Yy, no, kibice grają z drużyną. A nie przeciwko swojej drużynie. A tak, takie niestety miałem wrażenie. To był. Kibice od 30 minuty grali przeciwko swojej drużyny. Wychodzenie 10 minut, 5 minut, po prostu przed końcowym gwizdkiem po to, żeby lecieć do samochodu i wyjechać. No, masakra. Sorry. Idźcie naprawdę, panowie i panie w telewizji oglądać takie mecze. Naprawdę szkoda, szkoda waszych pieniędzy, szkoda waszego zdrowia, bo na, na stadionie było zimno, bo... Szkoda waszego zdrowia i... i, i... Po co? Po co się denerwować? Także, aha, i jeszcze polecam naprawdę każdemu, idźcie do swojej, na swój, swój stadion, na, na stadion swojej drużyny, gdzieś tam miejscowej. Zobaczcie, jak to się robi. O, na pewno każdy, każda drużyna, oczywiście ja mam swoje zdanie na temat tego, kto jest najlepszy w tym, ale każda drużyna ma takich kibiców, tych fanatycznych, którzy... Od, naprawdę wspierają swoją drużynę. Już dajmy spokój tym wulgaryzmom i tak dalej. To, się, to niestety jest. Nie, nie, nie jestem zwolennikiem, ale, ale chodzi o, o samą ideę, w jaki sposób i jak gorliwie jak, jak gorliwie się powinno kibicować drużynie, jeśli jest się na stadionie. No Mam takie zdanie, że to no, oglądać mecz można w telewizorze nikomu komu, nikt nie każe. Natomiast jak się kupuje bilet, to razem z biletem się kupuje pewne zobowiązanie. Yy, zobowiązanie do kibicowania. Bo to był skandal, że Włochów było nie wiem, dziesięciu, kilkunastu i w którymś momencie słychać było na stadionie Italia. Jest mi yy, wstyd yy, jakby yy, chociaż yy, znaczy wstyd mi jest za, za to, że uczestniczyłem, że byłem na stadionie, gdzie 10 Włochów przekrzyczało 40 tysięcy Polaków, bo akurat, bo akurat najważniejsze było to, że smuda, dlaczego nie ma grosickiego, albo jak grasz Głowacki, czy co innego. No. Tak się nie dzieje. Ja byłem e, w tym sezonie na przykład na meczu. Legia pod Beskidzie, gdzie Legia to drużyna, która z całym szacunkiem, ale jakby pod Beskidzie i Legia grają, o, mają inne cele. Legia u siebie tym bardziej, na własnym stadionie, takie drużyny jak pod Beskidzie powinna y, ogrywać skacząc na jednej nodze. Legia przegrała ten mecz 0-2. Do 90 minuty na trybunie północnej, na Żylecie, nie, był nieustający doping dla Legii. Cały czas. Jesteśmy z Wami, tylko zwycięstwo, gramy do końca I, i wtedy można powiedzieć, że my zrobiliśmy, co do nas należało. Wy zagraliście słabo i tego nie tolerujemy, tak? Natomiast, jak się yy... Idzie na stadion, siedzi się, narzeka i tylko wrzeszczy na wszystkich, że są patałachy. To niestety bardzo mi przykro, ale muszę stwierdzić, że jacy kibice taka drużyna. No, wstyd, wstyd. Idźcie na, na stadiony klubowe i zobaczcie, jak to się robi. Bardzo, naprawdę, polecam. I, i no, no, no, przykro, przykro to było. Jest też taka tradycja... Że każdy mecz rozpoczyna się hymnem z szalami wzniesionymi w górę i 5 minut przed końcem znowu jest hymn. Tutaj hymnu w Wrocławiu nie było. No, to przykre, naprawdę było mi niemiło z tego powodu. Natomiast muszę powiedzieć jeszcze o stadionie. Stadion we Wrocławiu wie, macie ładny, choć muszę powiedzieć, że jedna rzecz mnie zdziwiła. Na samej górze jak są słupy do, te podtrzymujące dach, a za słupami są jeszcze dwa rzędy siedzeń. I oczywiście za słupami są też e, siedzenia. No tu powiem szczerze, że e, Wrocław pojechał już po bandzie na ilość. Już mogli sobie odpuścić te tak krzesełka, chociaż za tymi słupami. Ale, ale mimo wszystko powiem tak, stadion ładny, stadion piłkarski. Yy, podobało mi się. Jeszcze tam wokół stadionu trzeba posprzątać tylko trochę i, i możemy już zaczynać Euro we Wrocławiu. No i to by było na tyle. Zaraz Wam puszczę jeszcze muzykę, której jeszcze nie wybrałem, ale, ale za, chwilę, mm, za chwilę ją zapowiem. Dobrze, mam już wybrane, wybraną piosenkę. Zespół już grał w moim podcaście. Zespół chyba francuski, w każdym razie śpiewają właśnie po francusku, w tym najbardziej sexy języku na świecie chyba. Wykonawca się zespół nazywa się Tit Pons. Jakby to nie czytać po francusku, niestety nie umiem. A... To jest muzyka z jakiegoś koncertu w klubie jakimś, chyba. Znaczy, tak na pewno muzyka żywa, i to może być niespodzianka dla tych wszystkich, którzy, którzy nie wiedzą, że muzykę można zagrać e, na, bez prądu e, i samplerów. Hmm. Czyli album to jest live, a re czyli live, tak. To jest na pewno live. A, a tytuł tej piosenki... Hmm, no, tutaj wyjdzie y, coś, co starałem się ukryć y, kompletnie. Nie znam i nie umiem przeczytać nic po francusku. Y, teraz muszę się do tego przyznać. Sur le... Moment, no. Sur, sur le film. No, to była taka imitacja... Hmm. No i zapraszam, zapraszam na, na kawałek żywej muzyki w podcaście Święty Spokój i żegnam się już, do usłyszenia w następnym, nie wiadomo kiedy, ukaz ukazującym się w następnym odcinku, który nie wiadomo kiedy się ukaże. Cześć, do usłyszenia. Notre vie, une autre vie Un écureuil sur le terrain Et sur la piste, le clown triste Tel est le quotidien Au circuit d'un artiste Et ce soir, on revient Jouer les équilibristes Tous les jours, on replante les décors Les clowns se maquillent encore Pour quelques heures, donner du bonheur Un public, un enfant triste Sur les jongleurs les autres éclairent la piste Tel est le quotidien au circuit d'un artiste. Ce matin, le vieux clown de est mort. Les larmes de sa vie. Et pourtant, ce soir encore, clown et artiste, un la piste. Tel est le, le quotidien. quotidien. Ty,